Anal Vagina Mundi, Anno Domini 2017, Sarmacka Sekstyna Literacka, Sprache PDO 516, FO, Herody, Herodenspiel, von Stefan Kosiewski. Szczęść Boże Państwu. Czytanie dzisiejsze składać będzie się z trzech części. Pierwsze to myśl dzisiejsza. A potem jeszcze dwa fragmenty, PDO 379 i 212. Odczytajmy dwa albo trzy fragmenty z tych załączonych, Czytań tytułem zainteresowania, przypomnienia. Lech Wałęsa uhonorowany został przez Akademię Mądrych Ludzi, krótko mówiąc za całokształt, tak samo jak Wisława Szymborska. Autorka nie tylko słów do piosenki powtarzającej słowa nauki mędrca żydowskiego, który wyczytał w Aleksandrii u pewnego Greka, że Pan tarej, więc zapisał sobie, nic dwa razy się nie zdarza. Zaślech Wałęsa nie czytał na szczęście dla siebie Heraklita i dlatego jako człowiek wolny, niezniewolony fatalizmem przemijania wszystkiego jako najważniejszej cechy bytu, myślał i działał zawsze w taki sam sposób, to znaczy w pierwszym rzędzie z szacunkiem do władzy. Drugi fragment. Z pobudek rasistowskich i chuligańskich przekonany najwyraźniej o swojej wyższości rasowej nad Polakiem i związanej z tym rzekomej bezkarności każdego typa i sprawcy spod ciemnej gwiazdy żydowskiego pochodzenia etnicznego w Polsce ustawionej bandycko i skrycie przez nikczemnych złoczyńców po Magdalence na wzór nieludzkiego apartheidu Republiki Południowej Afryki oraz pod dyktando Żydów. Jaruzelskiego, Urbana, Rakowskiego i Kiszczaka, uważający się za bezkarnego nadczłowieka. Trzeci fragment, PDO 212 przeciwko kurestwu w sercu Europy. Jako motto przyłączam się do głosu inicjatora petycji, posła do Parlamentu Europejskiego, profesora doktora habilitowanego Ryszarda Legutki. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam, w zdrowiu pisie na niech niechaj żyje nam. I tutaj jeszcze. Fotka na pierwszy dzień pierwszego roku szkolnego spieszy młoda Polka do budynku edukacyjnego ku ojczyzny, sukcesów w nauce i powodzenia w życiu. Osobisty. Przechodzimy do czytania dzisiejszego. Anal vagina Mundi Anno Domini 2017. Sarmacka sekstyna literacka, pidzprach 516, prolegomena do Odrzydzania. Pomyśli profesora Feliksa Konecznego Fascynacja obłędem Herody, Herodenspil von Stefan Kosiewski Studia sławika et Kazarika Zarys, estetyki Hazarów Zniweczona rzeczywistość Wagino odbytu świata Jarosława Kaczyńskiego luno zaćmienia ekonomicznego, krynico jasna, myśli rządzącej tzw. Polską po Magdalence zmowy, księżycu spisku oświecenia Kryptosjonistycznego. My naród, lud wybrany, we the people, sceptycznie przyjmujemy cudowną koncepcję rozmnażania chleba z masłem i szynką wieprzową dla żydostwa trefnego, z wiarą w rodzinie trafiającej w politykę Bergoglio, antychrześcijańskiego antypapieża. Nie pragnij osła ani żadnej rzeczy, która jego jest, nie odwracajcie się. Nie popadajcie w rozpacz. Testament Jarosława Kaczyńskiego winą za katastrofę lądową w Oświęcimiu limuzyny premier szydło nie obarcza przecież, lecz olewa młodego człowieka Sebastiana K. Ece homo, Ukrzyżuj go, mordy zdradzieckie, kanalie w Sejmie. Nakazuje ministrowi Ziobro samo sześć paralizatorem dokonać egzekucji Igora Stachowiaka. I cześć! Pistolecik przystawia od tyłu do czoła Żyd i pedał Błaszczakowi. Ministrowi od policji! oddanej rozkazem KGB w Magdalence Szurkom i Klerowi Szemranemu, bożka idola, który idzie na współpracę z ubowcami Kiszczaka i Jaruzelskiego dla kasy, mamony, funduszu kościelnego, pieniędzy jak Judasz. Na skałce wolnomularz wileński Wierszem podpowiada lepszy dla ciebie byłby świt i gałąź pod ciężarem przed śmiercią zgięta tak mówi wiara i wolność godność i przyzwoitość tornada dla tej szef gabinetu politycznego, szefa rządu RP nie ujawnia wyników sekcji zwłok Magdaleny Żydło, a żeby nie wywołać wojny przedwcześnie przeciwko terrorystom egipskim, którzy pobrali organy do transplantacji od słowiańskiej urody Esterki. Zgaszenie przestępstwa groźby karalne. Fascynacja obłędem, fragment 33, znieweczona rzeczywistość, wprowadzenie 25 stopnia symbolicznego. Stefan Kosiewski do komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Czyta z Frankfurtu nad Menem, autor. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, inspektor Wojciech Sobczak, ulica Okopowa, 15, 80, 819 Gdańsk. Frankfurt 23 maja 2012 roku. Szanowny panie generale, zgłaszając przestępstwo gruźb karalnych wymierzonych w moją osobę, popełnione w internecie dowody w załączeniu, pragnę i wyrazić jednocześnie nadzieję, iż uda nam się obu widzieć jeszcze w innych okolicznościach. Być może przy okazji mojego kolejnego spotkania z prezydentem Lechem Wałęsą, któremu niesforne dzieci nie dają wciąż niestety spokojnie dożywać na emeryturze. Natomiast dają mu niepotrzebnie kasę tacy koledzy i doradcy jak Bielecki, wyprowadzaną z Banku Państwowego PKO na prywatną nagrodę Lecha Wałęsy po 100 tysięcy dolarów rocznie wyrzucanych w błoto, podczas kiedy oficjalnie najwyższa nagroda w Unii Europejskiej to 10 tysięcy euro, które dostał premier Tusk z okolicznościowym laurem Karola Wielkiego. Bowiem ci źli doradcy Wałęsy, od których on nie umie lub nie chce się otrzepać, sami zasiadając na bardzo wysoko opłacanych, eksponowanych posadach państwowych, zdobytych nie w drodze konkursów, czy awansu zawodowego, jaki jest na przykład udziałem policjanta w służbie państwowej, lecz z nadania politycznego wyznaczenia przez kolesiów od wspólnego uganiania się dla pijaru za piłką. Sami sobie nie potrafią często nic mądrego doradzić ci nieszczęśni mali ludzie, przez co giną potem marnie jak Jan Strzelecki, Geremek, Lech Kaczyński i wielu, wielu innych mądrych z pozoru Żydów, z którymi nie sposób było przecież normalnie porozmawiać,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 i Kiszczaka, uważający się za bezkarnego nadczłowieka, młody kryptosyjonista Bartosz Cicharski z Gdańska, związany z grupą LOTOS, niedawny absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, upatrzył sobie we mnie, Polaku aktywnym od 30 lat, na emigracji politycznej w Niemczech wymanego goja, którego oprawca nie ma iż wolno mu bezkarnie zadręczać i terroryzować jako tak zwanego swojego Polaka, któremu wspomniany rasista żydowski mnie pozostawia do wyboru tylko rodzaj śmierci. Ciecierski obiecał mi bowiem w załączonej respondencji zniszczenie moralne i daje do wyboru tylko rodzaj kalibru broni, która miała ten gotowy na wszystko człowiek ukatrupić tak po prostu i zwyczajnie jak zwykły szurkę na krzykach po wojnie zdobytym na Niemcach Wrocławiu etatowego w 1981 roku redaktora tygodnika Solidarność Jastrzębie w Katowicach, stałego współpracownika rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa przez parę dobrych lat w Niemczech. Zagranicznego korespondenta tygodnika Solidarność, redagowanego po 1989 roku przez Jarosława Kaczyńskiego, publicystę wyróżnionego między innymi odnotowaniem stałej współpracy z... w stopce redakcyjnej katolickiego tygodnika społecznego ŁAD, Czecierski sięga po obosieczny oręż ironii, grożąc przytaczam. Ze względu na nieustanne dostarczanie mi wybornej rozrywki chciałbym pozwolić sobie na drobny ukłon w pańską stronę. Czy pan wybrać, czy naszą konwersacją Mam opublikować na Google+, Facebooku, osobistym blogu, czy może we wszystkich tych miejscach naraz. A może życzy pan sobie jakieś inne medium? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Koniec przytoczenia złośliwości cieciarskiego. <śmiech> Przepraszam. Wyjaśniam zatem w tym miejscu, że nie upoważniłem nigdy Bartosza Ciecierskiego do przedruku czy opublikowania w jakimkolwiek miejscu na świecie najmniejszego chociażby fragmentu jakiejś mojej wypowiedzi. I odbieram jego groźby jako realne i poważne gdyż Bartusz Ciecierski skończył studia z notą 4,7 nieco wyższą od oceny z którą ja zakończyłem studia w czasach Solidarności z których wcześniej relegowano mnie w 1977 roku ze względów politycznych za postawę niegodną studenta PRL, czyli wywalono za rzekome naruszenie nietykalności cielesnej ubowca, tajnego pracownika Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach i jednocześnie w tej samej osobie studenta Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Wyjaśniam dalej, że publikuję w prasie literackiej w Polsce od czerwca 1974 roku. A książki ogłaszam drukiem od 1977 roku. Jako ręcista jestem zaś osobą zbyt ubogą na to, żeby pozwalać na przykład takiej firmie Google, a co dopiero Bartoszowi Ciecierskiemu, na bezkarne naruszanie moich praw autorskich. Z powyższych względów zgłaszam dokonanie przestępstwa i wszę o wszczęcie dochodzenia w przedstawionej sprawie. Wracając zaś do gruźb wyrażonych ostatnio publicznie przez Lecha Wałęsę w rozmowie z córką ubowca Olejnik, że gdyby tylko mu dać do ręki połę, jak dawniej dawano każdemu chętnemu na członka Ormo, to ten noblista naochopałowałby Dudę z Katowic robiącego obecnie za przewodniczącego Solidarności i obijającego się, mówiąc niezbyt trzeźwo, od Milera do Kaczyńskiego, czyli odbyłej lewicy uwłaszczonej na sprywatyzowanym, czytaj przeszabrowanym, majątku ogólnonarodowym a mające jak Jarosław Kaczyński ambicje do odgrywania wśród Polaków roli autorytetów otaczanych szacunkiem, prawych i sprawiedliwych, jak biblijny Salomon, ludzi? Gdyż myśli lewica, iż naród polski jest głupi i zapomniał pochodzenie. I całe zło Żydokomunistycznym złoczyńcom oraz wybaczył chociażby obrzydliwą huzpę odegraną po wyjściu Kwaśniewskiego z helikoptera ze siwcem, obecnie jeszcze europosłem, rżnącym wtedy po pijaku przygłupa, to znaczy naigrywanie się przez tych obydwu. Z teatralnych gestów papieża Polaka, Jana Pawła II, ogłoszonego ostatnio patronem miasta Wadowic, błogosławionego, stojącego już wtedy nad trumną, o czym dobrze wiedział każdy katolik i agnostyk, a nie tylko kardynał Dziwisz, Zbierający przezornie różne anty, pobierający od żyjącego jeszcze papieża przeróżne relikwie, nagrania głosu i tym podobne, aby pomocne były te rzeczy w szerzeniu kultu świętego w przyszłości, o której nigdy nic nie wiadomo, albowiem Pan Jezus. Wyraźnie zapowiedział przecież swoim uczniom Dzień Sądu, który wielu zastanie na dachach. Lech Wałęsa ma złych doradców i należy z tym skończyć w interesie narodu polskiego. Albowiem Lech Wałęsa nie otrzymał nagrody Nobla w dziedzinie literatury pięknej, jak Winston Churchill, który w pierwszej wojnie wytracił jako pierwszy lord admiralicji 44 tysiące powierzonych jego opiece marynarzy brytyjskich, a także sprzymierzonych w jednej tylko kampanii u wybrzeży tureckich. Zaś w ostatnich dniach II wojny światowej ludobójczymi zaprawdę bombardowaniami zamordowało to monstrum zafascynowane osobowością Stalina z najmniejszej potrzeby. Setki tysięcy niewinnych dzieci i kobiet, starców spalonych w piekielnym ogniu bombardowań Drezna, Frankfurtu nad Menem i wielu innych miast Bogu ducha winnych, jak Hiroshima i Nagasaki. Wałęsa, jak Obama, dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie pokoju, którego nie robi się przecież wojnami, i nie osiąga policyjnymi pałami, wciskanymi na siłę w ręce Donalda Tuska. Gdyż ludzkość, pokój wyraża odwiecznie znakiem gołębicy, którą pierwszy wypuścił z rąk od w sumeryjskim poemacie o Gilgameszu zapisanym pismem klinowym na glinianych tabliczkach w językach kadu w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. A po nim noszony przez lata po pustyni w plemiennych opowieściach Żydów, by wróciła z gałązką wną w dziobie. Gołębica, psistów nazwana gołąbkiem pokoju. A przy Picasso, który przybył do Polski na Kongres Obrońców Pokoju, zakreślona przemnokreta w ścianie pokoju, w którym malarz spał w, w lokalu kontaktowym Urzędu Bezpieczeństwa na ścianie zmytej po jego iżdzie szarym mydłem o nazwie Biały Jeleń. Przez ludzi, którzy nad abstrakcyjne gryzmoły reakcyjnego artysty przedkładali czystość ścian przeciągniętych wałkiem do malowania ściany, jak Wałęsa, naród polski chciał przeciągnąć pałą żeby nauczyć ludzi szacunku do władzy. Lech Wałęsa uhonorowany został przez Akademię tych ludzi, krótko mówiąc, za kształt. Tak samo jak Wisława Szymborska. Autorka nie tylko słów do piosenki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 Milicji Obywatelskiej przy ulicy Świadczewskiego w Gdańsku Lech Wałęsa przemawiał w grudniu 1970 roku przez megafon i apelował do zgromadzonych w dole na ulicy przed komisariatem MO stoczniowców, żeby nie rzucali w okna tegoż budynku milicji kamieniami i nie domagali się uwolnienia aresztowanych przez władzę wcześniej polskich robotników. Bo przecież to nikomu nic nie da. I nawet wyrzucił przez to okno dla jasności na dowód swój kask stoczniowca i kartę pracy odbijaną w zegarze na bramie stoczni każdego dnia. Wtedy też Lech Wałęsa po raz pierwszy usłyszał od Polaków, Którzy widząc jego czyny przejrzeli na oczy dwa krótkie słowa, Towarzyszące mu odtąd niezmiennie jak przekleństwo, którego nie zmyje nigdy. Zdrajca i świnia. Opisał to zdarzenie za Lecha Wałęsę zły doradca Andrzej Drzycimski na stronach 73 i 74 w książce wydanej we Wietniu w 1987 roku pod tytułem Lech Wałęsa, Einweg der Hoffnung. Autobiograf. Churchill był tak zafascynowany obłędem masowego mordercy Stalina, że domagał się użycia przez brytyjskie samoloty bomb z gazem trującym w dziele ludobójstwa popełnianego na cywilnej ludności Niemiec, opanowanych w demokratycznych wyborach przez partię fałszywie nacjonalistycznych frankist socjalistów Hitlera, która swoje niszczycielskie panowanie rozpoczęła od nocy długich noży, to jest wymordowania niewygodnych świadków we własnych szeregach Churchill natomiast już w 1920 roku wydał rozkaz użycia gazów trujących przeciwko cywilnej ludności kurdyjskiej Iraku był zatem pierwszym monstrum ludobójcą który już na trzynaście lat przed dojściem Hitlera do władzy jako pierwszy człowiek na świecie posłał do gazu cywilną ludność narodu kurdyjskiego, do którego zagłady świadomie zmierzał. W 1926 roku Churchill domagał się użycia broni przeciwko robotnikom biorącym udział w strajku generalnym zwołanym w proteście przeciwko kryzysowi finansowemu i ekonomicznemu wywołanemu przez Churchilla naówczas kanclerza skarbu i jako <śmiech> takiego Autora fatalnych skutkach reform, których oficjalnym celem było przywrócenie pełnej wymienialności funta na złoto. Bogu dzięki, że masoneria miała większy wpływ na poczynania Churchilla niż wywiad brytyjski, Umiała skutecznie powstrzymać jego szalone zapędy. Bo już w 1910 roku Churchill, jako minister spraw wewnętrznych, chciał sufrażystki pogonić pałami, tak samo jak dzisiaj Wałęsa. I został za to wychłostany przez jedną z nich, szpicrutą w miejscu publicznym w pobliżu ubikacji na dworcu kolejowym. W Wałęsie przepisuje się nie pijawki tej samej krwi, co chory, lecz spotkania z ludźmi nieuzależnionymi od wpływów niszczycielskich, usposobionymi pokojowo, pogodnymi, przyjaznymi w stosunku do bliźnich w rozumieniu Jezusa Chrystusa. Olejnik i Janion to jednak wciąż przy tym zbyt wyraźne i żywe relikty fascynacji Stalinem uobróczonej w proch tymczasem Szymborskiej z domu Rottermund. Natomiast obecnie, dzisiaj wszechwładnie i wszechobecnie w mediach Pawlak i Sikorski, przyjmując z pokorą dyktat narzuconej Polsce milionowej kontrybucji amerykańskiej pałki, mają rzecz jasna w oczach, nie będąc z zawodu licealnymi nauczycielami historii jak komorowski obraz niesionych na palach głów dzieci obrońców Niemczy oddanych władzy w zakład i myślą naturalnie w pierwszym rzędzie o swych własnych dzieciach, przekabacając, jak zły lekarz samych siebie, zmywają ściany prywatnej, swej własnej skorupy mydłem biały jeleń. Nie przepisuje obnażania krocza, bogini Isztar, mroczny poeta, któż bowiem Zadaje sobie trud mycia okiem, Skoro pada i pada, A grzbietami gór świętokrzyskich Do apeninów, padu i tybru Niesie w powietrzu woni nektaru, Z niego pracowite pszczoły biorą jód, Który potem szlachci pańskie stoły, i snadnie upaja się siostra ludzi mądrych, ironia. Wnioskuję jak wcześniej pozostając z szacunkiem, z Frankfurtu nad Menem, mówił Stefan Kosiewski z Panem Bogiem. To jest ma John Depp wchodzi na ekranach w Niemczech w nowym filmie o mafii. Szczęść Boże! Prezentujemy Państwu Przeciwko kurestwu w sercu Europy Prolegomena do odrzydzania Pomyśli profesora Feliksa Konecznego Uwaga! Dwieście dwunasta. Moralia. Fascynacja obłędem von Stefan Kosiewski zarys estetyki Hazarów. Kanto sześćset dwunasty. Rzymskimi. Gege dirurerei im hercem Europas. Czyta z Frankfurtu nad Menem autor jako motto przyłączam się do głosu inicjatora petycji posła do Parlamentu Europejskiego profesora doktora habilitowanego Ryszarda Legutki adres internetowy 6095 Petycja w sprawie usunięcia klubów erotycznych poza centrum Krakowa Koniec Motta Przeciwko kurestwu w sercu Europy Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat Niechaj żyje nam Niech żyje nam Niech żyje nam Zdrowiu pisie, na to lińczyk, niechaj żyje nam. Na to lińczycy. to opozycja w stosunku do Poławian. Frykcja rewolucyjna przed październikiem 2015 roku. W październiku wybory ma żydokracja. Gomułka ze Zawadzkim Zamieniają się po bokach orła miejscami Na ścianie w każdej klasie szkoły Prosto z mostu wali się Prawda z oczu wszystkimi otworami Merkel ma odejść Legutko haki wyciąga z praksy smarcistowskiej Obojna! Niej kariery swoje zbudowali idealne i socjalizm realny z Panem Bogiem, z Frankfurtu Admenem, mówił Stefan Kosiewski. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia. Melodią znanej piosenki jak długo na wawelu Łokietka gniecę. przeciwko żadnemu żydostwu nie idziemy na wybory nie przeszkadzamy niech wybierają się w spokoju Dziękuję Państwu za wysłuchanie, cierpliwość, uwagę. Z Panem Bogiem i do usłyszenia.